Nowość i wszystko, ale człowiek tego nie użył. Tam były takie baby, co pewnie im zęby na tym zjadły. To szła cholera nocami po tych kabinach, chłopów do cholery i wszystkiego, bo one, nie on już nieraz tak jechały. Historia Moya Megrazi Historia me The shows will be English and Polish Please subscribe do słuchania Panie słuchacze, w historię emigracji pani Lucy wpleciony jest wielki świat słynnego statku Stefan Batory. Dla prostej młodej dziewczyny było to niezwykłe przeżycie. Cofnijmy się więc w lata 60. i posłuchajmy, jak wyglądała wtedy wyprawa za oczy. W 1966 roku, mm -hmm. we wrześniu. Teraz będzie, czekaj, ile? Chłodźmy, miała Wtedy było, było Stolecie Kanady. I takie było troszeczkę ulgi, no. co można było przyjechać. I to był właśnie ten rok 1966. A dlaczego Pani chciała wyjechać z tej Polski? Bo ja przy, żyłam w Polsce. Jeszcze tam panną była, nie byłam już taka młodziutka. No a tu brat był sam, bezdzietnie małżeństwo. No i oni zawsze obiecywali, że mnie zabierze. Jeszcze w Niemczech był, to zawsze listy pisał, ja zawsze odpisywała. Taka była korespondencja do całej rodziny, ale ja była taka jakoś najbliższa. najstarsza i najbliższa. I tak co mój brat jest ode mnie starszy o dwa lata i tak nadu bo nas jest wielka rodzina. Ale fajnie. To jeszcze mam dwie siostry w Polsce i, i czterech braci. Mhm. No, a, ci... a tylko wy dwoje jesteście tu w Kanadzie, no, tak? Już zmarł. Mhm. Brat zmarł, bratowa. Bratowa już chyba 12 lat jestem przed moim mężem. Mąż zmarł w 1997, a ona w szóstym, o jeden rok wcześniej. Mhm. No i, i tego. No i przyjechałam tu do, jak zwykle do brata. O ja przyjechałam z nimi razem, bo oni byli na wizycie w Polsce i samochód mieli ze sobą. Batorym okrętem my jechali. No jak ten Batory? Fajnie się nim płynęło? No pewnie. No jak długo? Przy, no, czy długo, Siódmego to my przyjechali tu chyba 17, Czyli chyba 10, 10 dni. 10. Dane włoski, jechało się wieczorami, tam zabawy, na tym człowiek, taki, ja na wsi wychowany. Jak to wyglądają Kopciuszek. <grystanie> to to był wielki świat na tym Baturku? To batum? był wielki to? świat dla mnie, <grystanie> bo ja nigdzie nie była. Tyle była, co w Warszawie, po papiery, jak bym się starała, bo zawsze była, ja byłam stała, naj, taka najstarsza, w domu potrzebna prawa ręka dla mamy, a to wszystko, nie, młodsze, młodsze, wszystko do szkoły. Una, nasi dzieci są wszystkie wykształcone. No i ja to wszystko, jak to wszystko było młodsze, to ja na wszystkim musiała robić. No i to się wszystko tak podciągało, podciągało. Nigdy nie miała dla siebie czasu, tylko zawsze dla, dla nich. Zawsze dla kogo. No i przyszło do tego, że gra... Przyjechał do Polski, już tu były zaczęte zrobione papiery, tak, że my wszystko my tak uzgodniły, że ja z nimi przyjechał. Bo to na pociąg mm -hmm. to trzeba było sam samochód miał ze sobą, tu z Kanady. Pojechaliśmy do Gdyni i samochód na okręt i my na okręt i my przejechaliśmy do Kanady w 1966 roku. Teraz we wrześniu. Ale to samochód wziął z Polski tam? No, no, Nie. No, z stąd kanał, przypłynął kanał, sobie tam. Z kanał, uh -huh. z I z powrotem tam. go wziął tam. Wrócimy no uh -huh. wszystko, człowiek taki jak to wydaje jak Kopciuszek, ale tak. Poszedł w tę całą kabinę, taką miała do noclegu. Nie byłam tak blisko przy tej bratowej i przy tym, bo jakby tak blisko było, to taki człowiek tak się od razu troszeczkę człowiek odizolował Takie inne troszeczkę znajomości już. No, a jak człowiek nie jest łobyty, siedział na tej wsi, to to dla mnie było takie coś nowe i takie jakby trudne. Przeżycie. Ale ludzie, idzie każdy, to tam się idzie. Nie tego, przy stoły, ten bal kapitański zawsze po dwóch, jak się już było chyba dwa dni do wywiadki, to ten bal kapitański. Na stole flaga polska, bo Polki siedziały, tam z notacji tego. I ci kelnerzy, to wszystko. No to jak ci mówię, że jak taki kupciuszek wyjedzie z Polski, to to było nowość i wszystko, ale człowiek tego nie użył. Tam były takie baby, co pewnie im zęby na tym zjadły. To szła cholera nocami po tych kabinach, chłopów miały do cholery i wszystkiego, bo one, nie bój, one już nieraz tak jechały. A tak jak ja, no to jeszcze było, tak nieszczęśliwe. No bo mamę <gry> zostawiło i w ogóle no. To jest, to jest przeżycie. No i właśnie, ja jeszcze gadam na tym, tym. No to na tym były zabawy, na tym mm -hmm. całym okręcie. Wieczór to na te hale się szło, tańczyli ludzie. Ja taki, mimo wszystko, że taki kopciuszekiem był, ale jakiś i tam ten cały, co ten dereguje, jak to go nazwać, cici z Nie kapitan, tylko tacy kapitani, tacy co do restauracji tam do tego tańczyłam z nim. jak zeszliście a... Z Torgo przyjech... on, on miał stację pierwszą w tym w kłebek. Mm -hmm. Tak co w Montrealu się już wysiadało na tego, i już my jechali do tego. A w Kłebek była taka stacja, co już nam troszeczkę przybijali tam, już nasze papiery czekowali, już tam łopieczętowali to, no i już my potem jeszcze wsiadli i dojechali do całego. tą, tą rzeką. Gdzie, jak ona się to nazywała, ta rzeka? Rzeka. Co? Świętego Wawrzyńca to ta była? Może Wawrzyńca, ja. Mm -hmm. mm -hmm. Taka ta, ta była luka, co się jeden brzeg widziało i drugi. A tu okręt byłem. To to już było tu, pomiędzy tym Kłebega, tym mm -hmm. Montrealem. To już to było w Kanadzie. I my przyjechali, no i u nich byłam chyba. Nie wiem, rok może zaraz do pracy, przyjechałam może kiedyś my przyjechali w niedzielę, to mi już we środę poszła do pracy. I co to była Bo ta moja bratowa pracowała tam w szycie, mm -hmm. w bieliznę taką szyję. Tako słynno, kajzer. Zaraz trochę to już zaginęły, ale to były takie lub naj, naj, luksusowa bielizna. No to my wtedy właśnie zarazem płasza do pracy, bo moja bratowa pracowała i przepracowałam 23 lata tam. Mm -hmm. Troszeczkę się potem zmieniło z tych nylonów, z tej bielizny na takie bawełniane, takie bluzy, ale to szło, także już skończyło się. Mm -hmm. Przyszedł jakiś inny tam właściciel i to i tam, to także zamknęli tę robotę. Jeszcze była przed moją pensją. Tak, są jeszcze dostawała takie pieniądze jakieś rządowe, a potem dopiero dostała te, te retire, takie to jest to prawdziwe, to kanadyjskie. Pensja, no i tak jeden będzie i to. No i ja się chyba za rok włożyłam z tym. To my wtedy poszłam już tam na swoje, bo ten mąż mój taki był starszy ode mnie, no ale pracował, robotę miał dobro. To my w dom taki kupili, nie za bardzo taki wybreśny, ale, ale my tam pomieszkali jakiś czas. Dopiero tu na to miejsce, chyba dopiero 20 lat ja tu jest. I jak A się tak, Pani się Kanada wyjała. podobała, niech Pani powie, te pie, to pierwsze wrażenie. No ja jakoś, Dobre? jakoś tak było pierwsze wrażenie, bo to człowiek, jak to przejdzie do ludzi, do u, u obcych ścian, tam do apartamentu, to się tak uporają. No ja przyjechałem jak do swojego domu, do brata, całkiem do nich, do domu, fajnie Czyli dni. wszystko się podobało Pani? Wszystko było takie, od razu człowiek tak jakoś i poszedł w ruch. A ten, do tej pracy, mm -hmm. zaraz znajomych się tam, tego, bo tam Polek pracowało, Boże. Czyli towarzystwo od razu było? Było zaraz towarzystwo i ta nasza supervisor była Polka, także, że ja nawet Ka, mimo wszystko, że ja tyle tak, lat jest, to ja się nie pochwalę, żebym tam po angielsku perfekt. Tam mówiła i tam cudowała. Bo wszystko było tam po polsku. Supervisor była Polka, narodu całe, ciesię okrętne to wszystko Polki pracowały. Także jak ktoś się przyciśnie, co nie ma styczności, z nikim, to musi, i wkuwa to i się nauczy. A takie jak tego, to niby to chcesz. A, a to ci nie, trudno jest, jak nie się wejdzie. nie ma kontaktu na Polską. Ja. I tęskniła pani za, za domem, za Polską. No tęskniłam, no ale to jakoś już tak było tu, że to na stałe. Człowiek przyjechał i już się tym życzył. Życiem... Tak była pani nastawiona po prostu. Już na to. to był nastawiony mhm. i już tu się tak było. Chyba nie wiem, za dwa, czy za trzy lata my pojechali do Polski, potem przyjechał brat do mnie że a byli tacy ludzie, co tu był tak nastawiony na to. To mimo wszystko, że ma swój tytuł i swój fach, ale tu się drapał. Nie będzie tym, co tam, ale się wybijali. Dużo tu ludzi takich jest, co, co tak pozostawało. No ale oni sami nawet o tym nie pomyśleli. No, od czego to zacząć? Tam wszystko jest, gabinet miał już, pacjentów przyjmował, ona też doktorka, no i tu przyjadą i co? To tu się nawet tam tak popatrzeć, bo bezdzietne małżeństwo, to nawet tak sobie pomyśleli, że to jest pole do popisu zostać. No ale oni się ani o tym nie pomyśleli. Wybyli swój czas, pojeździli, my trochę po Kanadzie tu tam i wrócili. W Polsce ostatnio? Dopiero teraz. Dopiero teraz. Przyjechałam w tamtym tygodniu. No i jak się podoba Pani? Dobrze. To ja tam, co dwa lata ja jestem w Polsce. Y -y -y -y. No to zmieniło się od tego momentu, kiedy Prawie, Pani wyjechała? No Tam się jest, jest. Na swoim i każdej. Ale nie myśli Pani o tym, żeby wrócić? Myślę. Naprawdę? No pewnie. No to co ja wrócę? Ja się teraz zostałam sama. No to kiedy Pani będzie wracać? Nie wiem jeszcze. Jak, a męża Pani poznała tutaj, prawda? Tu. No, Tu. Też nie był taki wypryśny, ale dobry był chłop, starszy trochę. Ale też swoje musiała zęchenne przy nim być. Wpadł w chorobę, cukrzycę miał. Chłoby dwie nogi miał adaptowane. Te adaptowane, amputowane. amputowane. Mhm. I w tym szpitalu człowiek przesiedział, chyba za trzy lata. Mhm wizytować było w szpitalu, potem poszedł do takiego domu opieki, do tego nursing home. Mm -hmm. To się odwiedzało, u mnie było ino rano stać po domu, cokolwiek i do Jana, do szpitala. Tam tam, no domu siedział, jak człowiek siedzi, i taki, no to się też patrzy, żeby po ktoś się odwiedził. To tam zajechała tam, auto zaparkowała i przesiedziała tam prawie całe południe. No, my i na pole wyjechały, jak było ciepło, to w samochodzie te taśmy, grały my tam na podwórzu, bo to było takie nie było taki bardzo skomplikowany szpital, tylko było była Villa. Ona nie była taka skomplikowana, żeby były takie parkingi, wiesz, płatne tam, tyba. wjechały, tylko sobie tak indywidualnie człowiek wjechał na parking, mógł sobie wyjść na parking, to ja go tam do wózka, Wyjechała przy samochodzie, my sobie grały na taśmie w samochodzie i zeszło mi tych lat, przy nim w tym szpitalu chyba cztery. No i potem zmarł w 90. roku, no No, 97, no i, i zmarł i, i na tym się skończyło i, i co było? Klameration i zawiozłam do Polski. On jest zachowany w Polsce. A brat i bratowa tu. Różne rzeczy się działy w Polsce, jak już pani tu była. Stan wojenny. Jak to przeżywaliście? Jak ta Polonia przeżywała na przykład stan wojenny w Polsce? Przeżywało się jakoś? O... Przeżywało się jakoś. Także tu wiele się widziało troszeczkę tych, tych, w tych całych polonijnych. W nowościach, w mm -hmm. tych programach to się tyle widziało, a tam ci się jakoś tak radzili, że to nie odbiło się takiem, żeby tak byli. Narzekali na to albo co. Ja nie wiem jak to tam się odbyło. Mm -hmm. Ale nikt za bardzo nie narzekał z rodziny. Ani za bardzo nie narzekał, ani tam ich za bardzo nic tam nie dotknęło. No to dobrze, ogólnie pani jest zadowolona, że, że, że się zdecydowała przyjechać tu do Kanady? Ja. Tak. No przecież Człowiek takie inne życie tu poznał, inne życie przeżył, pieniądze się ma, wszystko, przecież się nie bieduje tu bez niczego. A ja tak dosyć, mi tak poszło, że ja wszędzie miałam taki, takie dobre pole do popisu, czy w pracy, jakbym tak była perfekt, język znałam, bo co, to o tym supervisor była, została bo miałam już taką żyłkę, że na szyciu się tak znałam, wszystko potrafiła zrobić. Na jakim maszynie bym nie siadała, to zrobiła. To nawet by bo nawet się wybił. No ale to się nie wybijesz, bo, bo to jest człowiek musi być do tego więcej sprytny i, I, i więcej uczony. Tak. Ja nie była no. uczona, ja miała tylko siódmo No ale ogólnie jest pani zadowolona i, i fajnie, dobrze. No. No. No to dobrze, dziękuję bardzo.